40 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I jest również z nami w gościnie Daniel Koć. Witamy. Dzisiaj w audycji będziemy omawiać jak zwykle dużo tematów, ale mam tylko dwa zapisane z Wikipedii. Na temat Wikiradia troszkę opowiemy, no i tematy z wolnej kultury, a Daniel Koć jest z nami dlatego, że nagraliśmy przed chwilką audycję dla Wikiradia na temat OpenStreetMap. No, ale zatrzymałem Daniela, bo w OpenStreetMap dzieją się nowe rzeczy, więc to właśnie dlatego, dlatego w nowinach jak najbardziej warto o tym powiedzieć. Więc zaczyna od tematów z Wikipedii. Wiki lubi zabytki. Podsumowanie. Już się skończył ten konkurs. 1 października zamknięto już dostęp do konkursu, pliki oczywiście nadal można umieszczać i bardzo o to prosimy, jak najbardziej, jak ktoś ma się spóźnił, to może albo zaczekać na przyszły rok na konkurs, albo, albo umieścić po prostu już nie patrząc na... A na przyszły rok zrobić nowy. A na przyszły rok zrobić nowe. Chyba najwięcej brakuje tych zimowych zdjęć, więc to jest dobry moment, żeby pomyśleć o tym, żeby zrobić zimą zdjęcia zabytków tych, które nie mają swoich ilustracji zimowych. To bardzo ciekawy projekt. Być może pomysł na oddzielny projekt, jako zimowe zdjęcie zabytku. No właśnie, projekt Wiki lubi zabytki oczekuje na takie pomysły, bo wiadomo, że liczba zabytków się wyczerpie w końcu i i, ale i... też są takie pomysły, które sam też wdrażałem od początku, a widzę, że nie zawsze tak jest, że robi się zdjęcie jakiegoś zabytku z jednej strony, a tymczasem no, z tej najbardziej efektownej, ale czasami istotne byłoby na przykład, żeby sfotografować ze wszystkich stron, żeby było wiadomo, jak to naprawdę wygląda, bo czasami nie ma skądś wziąć takich informacji, no. jeżeli się samemu tam gdzieś nie, nie pójdzie, nie zobaczy, a czasami to jest bardzo ciekawe. No, czyli widzę, że ciągniesz w stronę 3D. Już tak, tak to, to, to też, ale ja robiłem to bez takiej myśli. Raczej chodziło mi o pełną dokumentację, Implementację -hmm. taką, która nie jest może efektowna, ale efektywna, na przykład, no nie wiem, na rondo jazdy polskich w Warszawie jest taki pomnik, i na dole ma ileś tablic. Stwierdziłem, dlaczego nie zrobić wszystkich tych tablic. to tutaj, a w terenie jest lepiej. Bo dzisiaj jesteśmy w studiu na Łazienkowskiej. Chyba musimy zerknąć w te procesy, bo boję się, że znowu nie nagramy tej audycji tak, jak powinna być nagrana. To zatrzymamy się. To nagrywamy dalej w takim razie. Po krótkim przeczyszczeniu wentylatora w moim komputerze, który prawdopodobnie albo się zawiesił, albo przestał działać i dlatego aha, już zrzucałem tutaj winę na inne czynniki, ale być może to wcale tak nie było. Może od czasu do czasu trzeba będzie tam dmuchnąć ten wentylator, bo widzę, że teraz wszystko działa poprawnie. To takie przy okazji doświadczenia ze sprzętem mamy. Ale wróćmy do tematu dzisiejszych, au, dzisiejszej audycji. Więc wiki lubi zabytki podsumowanie. Później opowiemy o dźwiękach polskiej Wikipedii. Następnie WikiRadio, wiki Radio. sporo się dzieje, więc jest oddzielna sekcja na temat relacji i nagrań z warszawskich otwartych wiki spotkań, które odbyły się tydzień temu. Są wszystkie nagrane, trzy prezentacje i są dostępne. Nagrania z Kopy Camp, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Jeszcze jedno nagranie, które nie jest gotowe na temat budżetu partycypacyjnego dla Warszawy, bardzo ciekawy temat. No i z wolnej kultury Trzy tematy, Encyklopedia Britannica w Archive.org, wirtualne zwiedzanie, no i OpenStreetMap e, o nowościach w projekcie. Właśnie Daniel przyszedł, e, żeby nagrać na ten temat audycję, ale krótko opowiemy o tym, co nowego dzieje się w OpenStreetMap. E, więc tak, e, wiki lubi zabytki, 370 638 zdjęć w 2013 roku, do konkursu zostało zgłoszonych i tym samym wzbogaciło Wikimedia Commons, co jest lepszym wynikiem niż zeszłoroczny. Odrobinę, ale jak się kończył konkurs, to znaczy o północy, jak sp sprawdzałem, to było 365 tysięcy z kawałkiem. Czyli było mniej. Było mniej, więc zastanawiam się, czy to jest błąd systemu, czy on czy reaguje z opóźnieniem. <laughs> Nie, no reaguje pewnie z opóźnieniem troszeczkę. To nie jest tak, że, że to w ostatniej chwili, tak samo jak milion, milionowy artykuł odliczaliśmy, no to nie było od początku To w wiadomo, ogóle nie który, wiadomo, tak? No który część to... jest kasowana, tak, to też trzeba pamiętać, że to nie tylko się dodaje nowe artykuły. No właśnie. Nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że nie ma licznika artykułów jakiegoś jednolitego, tak, i, i to jest problem techniczny. No zwłaszcza, że właśnie na finiszu często dużo się dodaje i się robi straszne zamieszanie i chaos. W każdym razie wiadomo, że jest więcej. Rzeczywiście nieznacznie więcej niż w zeszłym roku. Widać, że konkurs być może przeżywa jakiś swój. Nasycenie swoje, tak, swoje etap nasycenia. Były dyskusje na ten temat właśnie, jak Wiki lubi zabytki, co ma robić dalej. To, to 3D to jest ciekawy pomysł chyba, żeby teraz zabytki fotografować w technice 3D i, i, i takie zdjęcia zamieszczać na komos. Da się podobno to zrobić ostatnio na, na tym Festiwalu Nauki i Fizycy opowiadaj, że da się zrobić zdjęcie przy pomocy projektora, takiego rzutnika w sensie i kinekta takiego, co się podłącza do telewizora i z tego można zrobić bardzo dobry obraz 3D mhm. do tego stopnia, że da się to potem wydrukować na drukarce 3D. Mm -hmm. no no to... Były takie wydrukowane modele pokazane. No, potem już jeden krok, żeby sobie wydrukować zabytek <głos> i postawić gdzieś koło jeziora. Zamek Królewski w Warszawie na przykład, przenieść. No, by się śmiejecie, ale to tak, się, tak samo się śmiano kiedyś z telewizji, że, że jak tam można zobaczyć coś, co gdzie jest daleko. To, My się śmiejemy, a to za jakiś czas będzie możliwe. Zresztą bardzo e, taka prezentacja właśnie w Centrum Nauki Kopernik była na temat e, drukowania 3D. Ono w tej chwili wchodzi już nie w taką fazę zabawek, e, czy drukowania z jakiegoś jednego materiału, ale z różnorodnych materiałów i no, myśli się poważnie o tym, żeby budować domy e, w technice 3D. To nowość, bardzo ciekawy pomysł po prostu z betonu domy budować od razu, gotowe. Ja z kolei czytałem ostatnio w gazecie o szczoteczce do zębów, dopasowanej do zębów, gdzie wystarczy no. kilka sekund, ponieważ czyści tam, gdzie trzeba. Czy to się wkłada po prostu taką tak, szczękę tak, tak, dodatkową? No, tak ja, <laughs> ciekawość. No, czego to ludzie nie wymyślą, szczególnie ci, którzy nie za bardzo lubią pewnie <głos> szczotkować zęby, no, ale uznają, że to jest konieczne. No więc konkurs zakończył się, z tego co pamiętam, to chyba Pani Barbara Maliszewska znowu na pierwszym miejscu jest, tak jak w zeszłym roku. Bardzo prawdopodobne. Tu były dziś statystyki z Polski, bo Polska jako pierwsze miejsce ma wyróżnione osobne staty statystyki. No właśnie, jesteśmy na pierwszym miejscu i bardzo, bardzo nam miło. Ten nasz wkład jest największy, chociaż nie mamy wcale tak dużo tych zabytków w Niemczech, na pewno jest dużo więcej. We Francji jest dużo więcej zabytków, ale mniej chętnych do udostępniania tych danych i tych, tych zdjęć. Tak. robienia. Tych Barbara Maliszewska, 8386 fotografii wysłanych. No, jeśli ktoś miałby ochotę posłuchać audycji, którą nagraliśmy podczas zakończenia zeszłorocznego konkursu z panią właśnie. Maliszewską, to zapraszamy. Ja podlinkuję tutaj w notatkach do dzisiejszej audycji z 40 tygodnia 2013 roku i będzie można znaleźć bezpośredniego linka do, do tej audycji. Tak, Daniel mnie pytał, co to za dźwięki tutaj się wydobywają. Są e, bardzo ładne. Specjalnie je tak włączyłem, bo już mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, że jest taka stronka Listen to Wikipedia, wymyślona przez wikipedystów, yy, która no, działa w ten sposób, że jeśli ktoś zapisuje edycję, to tutaj pojawia się dźwięk. I można było sobie wybrać angielską, wikipedię, różne inne języki, ale polskiego nie było. Mhm. I, I właśnie bardzo nad tym ubolewaliśmy. A w tej chwili mamy włączony wyłącznie język polski. Można tutaj nałożyć sobie kilka języków. No i te, te dźwięki takie pojedyncze to właśnie jest y, każda edycja. Maszyna, która ping. Tak, i to jeszcze kolorowo tutaj się to znaczy, pokazuje. Że wasza Wikipedia ciągle żyje. Ciągle żyje. Trzy edycje na minutę są w tej chwili. A czy wysokość dźwięku jakoś jest. Y, jest tak, właśnie wysokości dźwięku tutaj zależy? Od tego co, y, co jest edytowane, przez kogo, bo jest na przykład niezarejestrowani nie użytkownicy tutaj. Właśnie to był dźwięk niezarejestrowanego użytkownika. Leg Legiony Polskie akurat były edytowane przed chwilką. Bot teraz wyedytował Division. Orlen Liga 2013-2014 wyedytował Trelik. Pikador przed chwilką, P35-9, no dużo tego jest, pięć już edycji na minutę. Może ktoś, no, nie, nie, nie można nas słuchać, więc my jesteśmy offline. No, w tej chwili <laughs> Gdyby, jest. Gdybyśmy byli na żywo, to bym powiedział, że ktoś się zmobilizował. No I zaczął, może telepatia działa. W każdym razie w porównaniu z angielską Wikipedią, to ja teraz włączę, dołączę do tego angielską Wikipedię i posłuchajmy, jak to wtedy brzmi. Już jest 10 edycji, 12, 14, błyskawicznie to rośnie. No wiadomo, że angi angielska Wikipedia ma więcej edycji, bo tam... Brzmi jak chińska, po muzyce Troszeczkę tak, Troszeczkę tak, ale dźwięki są ciekawe i co jakiś czas inny dźwięk jest. Ten bardzo, projekt jest... Bardzo dobry, ambientowy taki. ...rozbudowywany, to, to, to do snu można sobie bardzo włączyć, przyjemno. jak inni hmm. pracują, to hmm. można hmm. sobie pospać wtedy, przyjemniej się śpi pewnie. O, taki dźwięk jest raz na jakiś czas. No wiadomo co To oznacza. po iluś chyba, po iluś edycjach właśnie włącza się taki... Aha, taki że przekroczyliśmy jakiś, kolejny próg, te gdzieś no, tam przejściowe. Tak, tak, ileś 47 edycji, 50 edycji na minutę i to ciągle rośnie, bo jeszcze ta minuta cała nie została policzona. No i w dodatku tutaj od razu są linki do tych artykułów i do tych użytkowników, którzy edytują, więc bardzo ciekawie wygląda ten projekt. Ciekawe, jak się będzie rozwijał muzycznie, bo na razie się rozwija tak. No, jak... Można za zaaranżować na oboje, tak? Skrzypce. No właśnie, zależy, <grym> kto Fajcie muzykę zupełnie na warszawską jesień. I, i kto jaki e, edytuje? No właśnie, prawa autorskie do tego nie ma. <grym> Okazuje no, <grym> się więc. To no to chyba być... nie byłby utwór w ogóle. No właśnie. No tak, bo to jest to, automatycznie mm -hmm. tworzone według prostych reguł. Można też więcej języków jeszcze włączyć, ale pozostajmy może przy polskim, tylko niech nam tutaj brzydąka, bo nas tutaj zagłuszy zupełnie, jak będzie więcej. Więc włączyłem z powrotem Polski tylko. No i cóż, ciekawy pomysł i, i fajnie się rozwija, bo właśnie dołączyły kolejne języki i pewnie będzie ich jeszcze znacznie więcej, bo Wikipedia ma dużo, dużo, dużo języków naprawdę. Także warto yy, dołączyć te pozostałe też. Czemu nie? Pewnie to jest kwestia tylko jakiegoś kolejnego bota, który to zrobi. Yy, kolejna rzecz to yy, wiki radio i relacje i nagrania z warszawskich otwartych wiki spotkań. Yy, niektórzy mówią, że to było warszawskie otwarte wiki spotkanie. Ale wydaje mi się, że to warszawskie otwarte wiki spotkania. Zakładamy, że będzie nas więcej, w sensie, że będziemy się powtarzać i że będzie nas więcej na kolejnych, więc myślę, że ta liczba mnoga może być tutaj ale, przydatna. Ale nie no, chodzi o to, że podczas tego tej imprezy spotykaliśmy się z wieloma ludźmi i, i to były spotkania, a nie spotkanie. Tak. Więc myślę, że tutaj to warto tak rozszerzyć, chyba jeszcze nikt o tym nie myślał, żeby tak tutaj uszczegółowiać. Pod koniec października będzie kolejne takie spotkanie. Prawdopodobnie w tym samym miejscu Państwo miasto, także zapraszamy. Nowiny WikiRadia oczywiście również tam będą. Może ktoś z OpenStreetMap dołączy, bo to też fajne miejsce, żeby tam. No przekażę na forum. Pracować. No właśnie, forum trzeba może też poinformować, bo no Potrzebne górność... są takie przepływy informacji, dlatego warto czasami się spotkać. Mm -hmm. Tak jak na właśnie pomysł na, na audycję o Open Street Map przyszedł mi do głowy po tym, jak spotkałem Borysa właśnie na Campie Także takie miejsca spotkań mają dobrą katalityczną funkcję. Mm -hmm. Chociaż było dosyć ciasno, jak my byliśmy, bo były oprócz tego jeszcze dwie imprezy w tym samym miejscu. No ale może w przyszłym... Będzie trzeba się przyszłym razem będzie... na bardziej dla nas, tak? Wyłączność. Na zamknięte jakieś... Tak. Znaczy może nie zamknięte, tylko żeby nie było imprez innych w tym czasie. No właśnie. No, ale bardzo udana, udane spotkanie. Dużo dowiedzieliśmy się. Spotkanie przy okazji uczciło milionowe hasło w polskiej Wikipedii, tortem, który był. I 12 lat. I 12 lat też to przy okazji, ale z tego co wiem, to dzisiaj chyba obchodzone jest milionowe hasło w Poznaniu. Tak ale nie mamy tej informacji, nie wiem dlaczego, umknęła. Ona chyba była gdzieś w poprzednich wspominana. Możliwe. W każdym razie świętuje się w różny sposób i, i w Poznaniu pewnie też zebrała się grupka wikipedystów. Kolejna rzecz to Copy Camp, czyli Copy Camp 2013. Bardzo ciekawe spotkania na temat prawa autorskiego w tym roku bardziej międzynarodowo było niż w zeszłym, bo było dużo wystąpień w języku angielskim. Wszystkie nagrania wykonaliśmy podczas tej imprezy. Jest ich ponad jest 45 dokładnie plików, które są w opracowaniu w tej chwili. Jakość może nie jest taka najwyższa, bo niektórzy z prelegentów trzymali mikrofon dalej od siebie, inni bliżej. Tak, więc... Stali też w innych miejscach niż tam, gdzie kamera ich powinna objąć, ale to. No właśnie, nie więc są to, to, to ale... różnie bywa z tym. A w każdym razie nagrania właśnie wideo są już dostępne na stronie copycamp.pl. A nagrania audio po drobnym opracowaniu, tam spróbujemy troszeczkę głośniej, niektóre wystąpienia zrobić inne, troszkę ciszej. Nie było przesterów to najważniejsze, bo to już bo w zeszłym roku trochę było tych przesterów i, i te, ciężko się tego słuchało, ale w tym roku naprawdę jest to lepiej, ale dużo, dużo wystąpień anglojęzycznych, więc... No. Zapraszamy do tłumaczenia można tłumaczyć, one były na żywo tłumaczone, ale tak nie za bardzo wiedziałem, jak to ugryźć, no bo... Ja... Pewnie trzeba by było jako osobne kanały. Cie ciekawe, to trzeba było zapytać, ponieważ no, bo można by było samego tak, tłumacza, który osobno, tak, tak. symultanicznie tłumaczy, ale te, te tłumaczenia wcale nie są takie dobre, no bo sam tłumacz wiadomo, że nie zawsze nie sobie języka, radzi. Tak, jeżeli ktoś nie zna języka, to jednak lepsze nawet takie z grubsza tłumaczenie, niż, no, czego, czego Google Translate jest dobrym przykładem. Że, no więc że postanowiłem, nawet, ponieważ nawet nie mamy zbyt wielu sił, żeby to tłumaczyć na bieżąco, znaczy po, bo można lepiej to przetłumaczyć, jeśli to się nie robi symultanicznie, tylko już po odsłuchaniu pliku, bo wtedy wiadomo, co było wcześniej, no tak, co później i to... Trzeba mieć tylko czas na transkrypcję, żeby to zrobić. No więc właśnie, więc na razie, na razie udostępnimy po prostu oryginały hmm. wystąpień i, i te po angielsku też będą po angielsku bez tłumaczenia. I zapraszamy do modyfikacji. Zapraszamy do modyfikacji i do umieszczania w różnych miejscach, no bo wszystkie te nagrania są na, licen na wolnych licencjach, więc można e, oczywiście z nich e, skorzystać. Co ciekawe kolejne nagranie budżet partycypacyjny dla Warszawy to jest takie nowe rozwiązanie, które ma przekazać część budżetu w dyspozycję mieszkańcom Warszawy. Ja proponuję najlepiej całość. No to pewnie, pewnie tak do tego to zmierza, tylko że nie wszystko naraz. Nie da się tak tego od razu zrobić, i tak małymi kroczkami na razie jakaś na, naprawdę niewielka część tego budżetu jest przekazywana mieszkańcom. No, w sumie powinni mieszkańcy sami decydować, na tym polega demokracja. Ale no, są jakieś władze, które zostały wybrane też demokratycznie i one też o tym decydują, jak wydawać no, te pieniądze. No, widać, że kierunek w kierunku demokracji bezpośredniej, dzięki właśnie tych techni tym technicznym środkom typu internet, ale nie tylko, no, bo przecież Wikipedia też pokazuje, że nie tylko wystarczy same adresy IP czy nazwy, tylko jeszcze mhm. trzeba zorganizować jakąś społeczność. To pokazuje, że demokracja bezpośrednia ma szansę, no ale to też, no, to też jest eksperyment. Trzeba też wiedzieć, no jak to wdrażać, a nie tylko, że w ogóle że się da i że pomoże warto. Na razie, na razie z tej debaty, która się odbyła też w siedzibie Państwo-Miasto, w tym samym czasie co Kopykam zresztą, także musiałem mieć trzeci diktafon, żeby być w trzech miejscach na raz właściwie. To bogata jesień. Bogaty dzień to był bardzo. Krąży wokół tego, że, że za mało jest takich spotkań przede wszystkim z władzami, i tematy, które były poruszane, mocno odbiegały od konkretnego tematu budżetu partycypacyjnego dla Warszawy. No było wiele żalów dotyczących jakichś rzeczy, które się wydarzyły w Warszawie, a nie powinny się wydarzyć i tak dalej, i tak dalej, związanych też pewnie po części z referendum, które czeka Warszawę za tydzień. I, no ale tak jak ktoś zauważył i, i, i pani prezydent na koniec też powiedziała, że no, uczymy się tego wszyscy, uczymy się tej komunikacji. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, to, to nie jest tylko u nas ten problem, i, ale u nas pewnie jest głębszy, bo u nas takie zaszłości komunistyczne spowodowały bardzo duże spustoszenia i, i tak jak ktoś też powiedział, że w ciągu sześciu dni można zmienić system e, taki, mm, znaczy, formalnie. Form, tak. Formę, tak. Jak gdyby formalnie, czy prawo można zmienić w ciągu 6 dni, w ciągu 60 dni można je rozpowszechnić, ale, ale w ciągu 60 lat ono będzie e, dopiero Czyli wprowadzane to, tak, tak. tak naprawdę. Więc Praktyka to, społeczna, no, litera prawa, a duch prawa. Tutaj no, wiadomo, że to musi to nastąpić to, czy... zmiana społeczna, a nie tylko na papierze. Te zmiany na papierze właśnie przynoszą taki efekt dopiero w dłuższej perspektywie czasu. No ale ciekawe to spotkanie w całości też jest zarejestrowane i będzie zamieszczony też jako plik wikiradia na stronie wikiradio.podcasty.info. I przy okazji zachęcamy do przenoszenia tego, co się da na commons. Tak, bo, bo ostatnio ktoś nam zwrócił uwagę, dlaczego nas nie ma na commons. Jest wolna licencja, zapraszamy do przenoszenia. No nie ma nas głównie ze względów ekonomicznych, ponieważ trzeba by było to na nowo konwertować do, plik, do do formatu OGG czy OGA, e, opisywać na nowo to w commons, to zajmuje nam dużo czasu, wolimy skupić się na nagrywaniu, a jeśli ktoś ma ochotę, żeby tam się znalazł, to proszę bardzo. E, pliki w formacie mp3 e, my udostępniamy i można je przekonwertować na wolny format, bo mp3 w w tym celu, do którego my go wykorzystujemy, jest też legalnie wykorzystywany, bo nie sprzedajemy tych plików. Jeśli ktoś chce sprzedawać, bo jest taka możliwość, to musi go przekonwertować na format, który to umożliwia. Ale właśnie my dajemy taką możliwość, a chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i no, ten MP3 ciągle jest jednak najbardziej popularnym formatem i pewnie jeszcze tak długo będzie. Także zapraszamy do pomocy i do konwertowania, do umieszczania, nie wiem, na archive.org na przykład, można tam, tam też dosyć szybko się, bo tam nie trzeba konwertować, tylko wrzucasz plik MP3, i on system sam to konwertuje. Także być I to może, by się na komuś przydało? Tak, no tylko że nie czyta ciągle um, RSS-a, nie, um, nie czyta tagów zapisanych w pliku MP3, ale pewnie z czasem będzie czytał. I to będzie wszystko kompatybilne. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to Encyklopedia Britannica w archive.org. To jest temat bardzo ciekawy i dziwny, bo Encyklopedia Britannica to przecież największa chyba na świecie encyklopedia która swego czasu no, konkurowała z Wikipedią, śmiała się z Wikipedii, a teraz widać, że już właściwie wypadła. No ale oczywiście to nie są nowe, nowe wydania Encyklopedii Brytaniki, bo Encyklopedia Britannica powstaje już ponad 100 lat. Także trudno powiedzieć, że konkurowała z Wikipedią. Wtedy na pewno nie. Wtedy na pewno nie. Ale właśnie te stare wydania encyklopedii Brytaniki trafiły do domeny publicznej, no bo minęło ponad 90 lat od daty śmierci pewnie ostatniego z autorów tej encyklopedii wtedy. I można sobie oglądać online i pobrać też PDF-y, na przykład poprzez serwis archive.org. Link do, bezpośrednio do tej Encyklopedii Brytaniki można znaleźć w notatkach do naszej audycji w 40 tygodniu 2013 roku. No to to jest ta informacja. Archive.org chyba ostatnio się bardzo poprawił, bo jak ja korzystałem z niego 3-4 lata temu to się mocno zacinał, to nie, nie działały poprawnie te odtwarzacze ale w tej chwili widzę, że i szybciej to działa i, i znacznie lepiej. I niewątpliwie jest to też rodzaj nie tyle konkurencji, ile wsparcia dla commons, bo na commons też nie wszystkie e, rzeczy łatwo jest publikować. E, kolejna rzecz to wirtualne zwiedzanie. Ty, Marku ty chyba umieściłeś, e, tak? Tak, ja to wrzucałem. Chodzi o to, żeby połączyć obrazy z artykułami na Wikipedii. I to ma być robione przez y, jakąś azjatycką chyba firmę, tutaj jest tak dziwnie trochę napisane, ciężko się zorientować. W każdym razie na dobre programy można sobie przeczytać artykuł na ten temat, że ma być artykuł y, wikipediowy i y, zdjęcia różnych zabytków i to ma być połączone na podstawie linków w sposób automatyczny. To znaczy co, zrobisz sobie zdjęcie budynku, przed którym stoisz, i pojawić się z Wikipedii artykuł Coś na ten temat? Tak, tak, tak, tak. No ja myślałem o czymś takim i chyba to już jest też częściowo realizowane, żeby na budynku umieścić fotokod. Tak jak Saska Kępa ma to Ciekawe, zrobić. Tak, pojawia się chyba takie fotokody. Mhm. QR-kod, tak, i, I właśnie i wtedy, i wtedy można i dźwięku słyszeć, i też opis z Wikipedii, z różnych miejsc. Ciekawe te rozwiązania. No Google Glass też chyba tutaj w tym kierunku idzie, żeby to było bardziej takie multimedialne. To znaczy, ta firma chyba raczej się skupia na odwrotnym przynajmniej, się znaczy z tekstu na obraz raczej odwołaniu. Także klikam na fragment artykułu i mi się pojawiają odpowiednie od razu zdjęcia zabytków. Mhm. Także, ale z tymi kurkodami to też jest y, świetny projekt, moim zdaniem mam nadzieję, że to się będzie coraz bardziej rozwijać. No z Tadeuszem rozmawiałem ostatnio podczas spotkań, właśnie tydzień temu, powiedział, że na razie tam troszkę zamarło, ale, ale jest szansa, że ruszy dalej projekt Saskakempa. Oczywiście o tym rozmawiamy. Właśnie polega na tym, żeby Saską Kempę opisać w Wikipedii dokładniej, a przy okazji właśnie dodać QR-kody i, i na, w różnych miejscach z takich bardziej znaczących dla dla tego miejsca w Warszawie. Być może ciekawym pomysłem byłoby też, żeby nie trzeba było skanować tego kodu, tylko żeby nam jakieś urządzenie od razu wysyłało na telefon informację: Uwaga, przechodzisz obok zabytku, hmm. tak? Coś, coś takiego. No to trzeba by było włączyć sobie taką opcję, żeby to nie było no zbyt tak, nachalne. Z, tak, tak, z jakimś filtrem na odpowiednie typy no właśnie, z filtrem na zasadzie, o, jestem na wakacjach, prawda? Jestem na wakacjach, to teraz Pokazujesz zgłaszajcie się do mnie. Się zgłaszajcie się do mnie, tak, pokazujcie mi, wysyłajcie mi SMSy, czy tam jakieś jakiś przez POI, Bluetooth. No, -y. i to taki skrót point of interest. No to, właśnie. To właśnie to mhm. w mapach występuje. No to, to pewnie w tym kierunku też idzie jakoś chyba. No i doszliśmy w końcu do tematu OpenStreetMap, to też wirtualne zwiedzanie w pewnym sensie, bo na mapie A, można sobie mapie, już nie myszką. tylko palcem, właśnie myszką, ale OpenStreetMap, o którym ja już dużo dosyć słyszałem i no jest to konkurencja i pewnie szybko pobije konkurentów inne mapy wirtualne, są jakieś nowości w tym projekcie, w OpenStreetMap? Jak zaglądałem na stronę polskiego stowarzyszenia OpenStreetMap.org to tam sprzed czterech tygodni coś jest, ale coś nowszego się wydarzyło? Daniel, opowiedz o tym, jak to tam... Znaczy, jest kilka takich rzeczy, może nieważne tak dokładnie chronologia, ale istotne, że to są takie dosyć przełomowe zmiany. Została ogłoszona i ukończona zbiórka funduszy na nowe wyposażenie techniczne, w związku z tym teraz serwery zostały wstawione szybsze, dzięki temu wprowadzanie danych do OpenStreetMap powoduje, że na standardowej takiej skórce warstwie wyświetla się to w kwestia minut i to niespecjalnie długich minut, co wcześniej no, trzeba było chwilę dłużej poczekać nieraz więc to zdecydowanie zwiększa komfort edycji. I ponieważ, jak wiadomo, w Wikipedii tak samo i w różnych społecznościowych projektach działa to w ten sposób, że człowiek potrzebuje szybkiego potwierdzenia czy jakiejś takiej stymulacji, które mu pokazuje, że no. o, coś zrobiłem, dobrze, źle. No bo to bardzo to działa, działa pozytywnie. Mhm. Mhm. Tak, więc tutaj ten feedback jakby, czyli ten, informacja zwrotna, czyli że wstawiłem, to naprawdę jest, się przyspieszył, więc to jest taka techniczna rzecz, ale mająca duży wpływ na, na, na, na, tak, na działanie. Mhm. Całkiem niedawno, też w ostatnich miesiącach, nie, nie w tygodniach, ale pojawił się nowy edytor, który nazywa się ID, nie korzysta tak jak potlacz, czyli wbudowany w przeglądarkę edytor. Na znaczy no przy przeglądaniu od tej strony. E, nie korzysta z Flasha, tylko z HTML-a bodaj. W związku z tym jest no bardziej ja przemazone. Od razu mogę powiedzieć, że jest znacznie lepszy, przynajmniej u mnie to ale lepiej też, się sprawdza. Tak, ale też jest prostszy, no więc to ma no to tak, swoje, no. swoje też minusy, więc to trzeba sobie jeszcze dobierać, ale pe, pe, to jest e, bardzo dobry kierunek rozwoju, żeby się uniezależnić od e, własnościowych formatów. Typu właśnie flesza iść w kierunku ogólnego formatu, takim jak jest HTML5. To też jest. E, informacja ciekawa, też warto sobie temu się przyjrzeć. No i, a, no i to, co mnie interesuje, to nie jest żadna konkretna, a może jeszcze warto wspomnieć o kolejnej rzeczy, że udało się ustalić, że tak zwana ortofotomapa robiona mhm. przez nasze państwo, dla, dla celów no, państwowych, a, z, czyli zdjęcia satelitarne robione przez państwo, Zostały, okazało się, to zdaje się w sądzie się potwierdziło, że, że można korzystać to w ten sposób, żeby sobie po, po tych obrysach budynków, mm -hmm. ulic i tak dalej rysować, co ma dobre skutki takie, że jest to no, kolejny krok w zwiększeniu szczegółowości danej, bo początkowo nie wiem jak to wyglądało, ja trafiłem, chyba były to mapy Yahoo, Jestem pewien, znaczy mapy, nie mamy właśnie zdjęcia satelitarne, mhm. potem w 2010 rok mniej więcej i pewnie trochę później, kiedy Microsoft wsparł swoimi Bing fotografiami z góry, które były dokładniejsze, więcej było widać, no i teraz... No, trudno powiedzieć, że to zwiększa, bo nie zawsze jest to większe rozdzielczość, ale po pierwsze jest to większy wybór, a jednak w wielu momentach są to dokładniejsze obrazy, a przy czym to już czytałem na forum o OSM, że one są doskonale skalibrowane, że można je traktować wyraźnie mhm. jako wzorcowe, bo zdarzają się takie miejsca. Polecam zobaczyć sobie podkład Binga w okolicach Tam Mińska Mazowieckiego, kiedy o parę naście, parę dziesiąt metrów jest to poprzesuwane. Mhm. I jak człowiek by popatrzył tylko na, na takie zdjęcia, to chciałby poprawiać takie uliczki, czy, czy, i okazałoby się, że w terenie to tak nie działa. I, Więc kalibracja tutaj jest wygląda. dosyć istotna. Mhm. Podobno w tych ortofotomapie jest to bardzo dobrze zrobione. I no ta, ta, ta rzecz, która już nie ma konkretnej daty, rozwija się. Taki standard Simple 3D Buildings. To jest obecnie taka, taka formułka, jak mianowicie rysować te budynki, czy, czy no pewnie głównie budynki w ten sposób, żeby one można było je oglądać potem w postaci trójwymiarowej. Jest to dosyć jeszcze rozwojewa rzecz, ale przy okazji jest też wydarzenie z tym związane, mianowicie będzie się odbywać. 20 bodaj listopada, będzie się odbywać tak zwana GIS Day i będzie to u nas w Polsce, między innymi w Poznaniu i tam się wybieramy, tam będziemy, przynajmniej nas będzie dwóch, mhm. może więcej, będziemy tam opowiadać trochę o tym, jak wygląda trójwymiarowość rozwijająca się dopiero i prawdopodobnie jakieś warsztaty jeszcze z tego zrobimy, także zapraszamy tam, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć. No jeżeli nie w ramach samego Gizday, to a, możemy sobie porozmawiać też poza, mm -hmm. poza oficjalną częścią imprezy. To przypomnij jeszcze koniecznie przez, przed samą imprezą, żebyśmy mogli też o tym Dobrze. powiedzieć, umieścić informacje. Dobrze. Może się wybierzemy. Projekt jest bardzo ciekawy, bo jak ostatnio ktoś ze znajomych szukał mapy, którą może po prostu użyć i wydrukować. To właściwie z żadnej z innych map nie może tego zrobić, ani z jakiejś kartografii, ani z encyklopedii. Nic nie można skorzystać, nawet z Google Maps też nie może, no, znaczy... znaczy dla siebie pewnie to można było. No, ale on to... chciał to opublikować. on chciał Wtedy użyć jest tego problem. w publikacji i nie Wtedy mógł. Wtedy bo... wolne licencje rzeczywiście są bardzo istotną rzeczą. No, ja poradziłem od razu, słuchaj, masz tutaj mapy. OpenStreetMap, przeczytaj licencję. No tak nie za bardzo wiedział, co to za licencja. No mówię, no jest napisane, że trzeba napisać tylko przy tym wydawnictwie, Poddać, tak. że, że copyright jest użytkownicy OpenStreetMap. Ale Street można, map. można używać także do celów komercyjnych no i co rzeczywiście jest ileś firm, które mhm. korzysta z tych map, jak najbardziej legalnie. No i one mają w dodatku wiele warstw, też jest... No, sposobów prezentacji sposobów też może dobrać sobie właśnie. do swojego ulubionego, to wspominają w tamtym nagraniu, a tutaj może też powiem, że można między innymi wybrać sobie warstwę prezentującą informacje przydatne dla cyklistów, czyli ścieżki, czy bary, takie czy miejsce, gdzie można coś gdzieś się zatrzymać. No i samemu można to rozwijać też. Tak, to, to tak, jest tak właśnie, to jest bardzo to ważne, ważne, ważne, bo są takie miejsca, w których rzeczywiście potrzebujemy na przyszłość zapamiętać, gdzie jest nasza działka, albo kolegi <głos> i tego na mapach oficjalnych może nie być, a o, o innych jakichś tam komercyjnych, natomiast na tej można sobie to zaznaczyć. No ja, ja wyedytowałem i szybko rzeczywiście została zatwierdzona ta, ta moja edycja. Znaczy nie zatwierdzona, bo tego się nie zatwierdza, tylko że została uwidoczniona. E, już na mapach i, i bardzo fajnie i szybko to działa. Także widzę, że to się bardzo dobrze rozwija. ja mam takie pytanie z punktu widzenia użytkownika. Mówiłeś, że robisz y, tutaj 3D, coś. Mhm. Y, jak to włączyć? Jest podstawowe jak pytanie. To? <laughs> Bo tego w tych podstawowych warstwach nie. tutaj nie widzę. Nie, nie. Te warstwy tutaj są e, dosyć, e, to, to są płaskie mapy. Natomiast to, co opowiadałem w, w tamtej audycji, myślę, że warto powtarzać to wielokrotnie, że Open Map to nie są mapy, to są tak naprawdę dane geograficzne związane z położeniem i one mogą być różne. Tam może być takie na przykład rzeczy niewidoczne, jak na przykład limit prędkości, tego nie widać na płaskiej mapie, a można to wykorzystać na przykład właśnie do e, trasowania e, jadąc czymś, ale też jest właśnie dane o wysokości, których na płaskiej mapie nie ma. E, tutaj jest pewien problem taki, że takich serwisów e, nie ma w tej chwili e, zbyt dużo, ten standard się dopiero rozwija. Podejrzeć najprościej to pewnie przez e, polecam znaleźć sobie pewnie na wiki OpenStreetMap Warszawa w 3D, niedawno zrobiliśmy taki spis kilkudziesięciu ważniejszych jakichś tam budynków, bo oczywiście nie wszystkich, które można sobie przeglądać i tam są podane linki do dwóch takich dosyć popularnych serwisów, które to pokazują w postaci mapki z terenu, natomiast tak naprawdę... Czyli żeby z tego poziomu nie, nie da się do tego przejść, nie, tak? Z tego nie, nie, poziomu tych mapki... danych po prostu na tych na mapkach na OpenStreetMap.org nie widać, bo to są płaskie mapy z założenia. Rozumiem. Tam nie ma jeszcze to, takiej warstwy danej, może kiedyś w przyszłości będzie, w tej chwili nie ma. A linki jakieś ewentualnie na OpenStreetMap trzeba jakoś włączyć dodatkowo, czy ja ich nie widzę? To znaczy. No na przykład chcę przejść do artykułu na dany temat na Wikipedii, czy jest taka opcja, albo do zdjęcia na commons. Chyba, chyba nie ma w tych standardowych. W ogóle nie wiem, czy, czy, czy linkowanie działa. Czy no właśnie... to jest pewien, jest to pewien, pewna bolączka projektu, że ktoś tam właśnie wspominał, że chciałby mieć to wszystko w jednym miejscu i trasowanie tymczasem jest taki projekt, który nazywa się Open Service.org ale jest on niezależny i tego trzeba wiedzieć, że on istnieje, żeby móc trasować. Są oczywiście różne dane do, do, do wykorzystania, do podglądania w innych warstwach. Różne informacje tam można zbierać, ale nie ma tego w jakiś taki systemowy sposób pokazanych. Na stronie OpenStreetMap.org widać po prostu mapki. Na razie tyle dobrze, że już można wybrać z pięć różnych widoków. Ale to, to jeszcze myślę, że powinno się też rozwinąć. Czyli jest duże pole do rozwoju, jak ktoś ma pomysły, to myślę, że zapraszamy, żeby się zgłaszał i do realizacji, i do rzucania pomysłów. No właśnie, ja widzę, że 30 września bodajże, nowy styl humanitarian się pojawił, prawda? Tak, tak, jest... tak. On, jest, on ma też taką miłą właściwość jak ta główna mapka, ta główna warstwa, mianowicie, że się dosyć szybko odświeża. I on jest związany z organizacjami z humanitarnymi. Z pomocą humanitarną. Z pom z mocą humanitarną. Mhm. Już nie pamiętam, co to było za katastrofa, czy to, czy to było gdzieś na, na Fidżi. No, naprawdę nie pamiętam, gdzie to było. Były po prostu tereny zupełnie dla ratowników nieznane, nieznane mhm. nie, nie, nie pokazane na mapach. To był jeden z takich większych sukcesów, kiedy okazało się, że za pomocą ochotników nie wiem czy tylko lokalnych, ale pewnie też i ludzi korzystających właśnie z tych zdjęć satelitarnych, zostały szybko narysowane ten teren. W tej mapce, w tej, w tej wskórce, że tak powiem właśnie, w tej mapce generowanej z tych danych e, m, m, wszystkie budynki, drogi są trochę przyciemnione, tam są punkty zaznaczane i dosyć blisko da się to e, o, powiększyć i no, dzięki temu do lokalnej działalności takiej właśnie nieglobalnej, że jedziemy z miasta A do miasta B, tylko że jesteśmy w tej okolicy, musimy wiedzieć gdzie jest e, szkoła straż pożarna, a jakiś punkt czerpania wody, i tak dalej, szpital, to, to do tego ta mapka się nadaje, ale do wszelkich danych punktowych mhm. też, też u nas się przydaje. To, to oczywiście jest przykład tego, że jak ktoś zrobi pod własne potrzeby, to może się komuś przydać do czegoś innego, zupełnie niezwiązanego. No właśnie, właśnie, to bardzo, bardzo ciekawie. No, zresztą inwencja właśnie wielu użytkowników, a jest ich już ponad milion, zdaje tak. się, OpenStreetMap, no to tutaj zadziała w sposób lawinowy, podejrzewam, to, to, to się nie da tak, żeby jakaś no firma to, to, była Tak, to tutaj podać. myślę, że też trzeba wspomnieć także to, co mówiłem w, w audycji poświęconej specjalnie temu, że to bardzo szybko się że ilość danych w ostatnim półroczu w, w tego roku, wzrosła o 20%, a w Polsce jeszcze u nas nawet jeszcze lepiej, bo 40%, czyli po prostu można mówić o lawinowym wzroście. Mhm. No gratulujemy, w takim razie będziemy śledzić i zapraszamy z, z nowinami do naszej audycji i oczywiście do oddzielnych audycji, jeśli będzie o czymś... No, bardzo, bym, bardzo bym chciał, bo powiedzieć. to jest trochę to jest tak, że będąc no, no, OpenStreetMap wkrótce skończy 10 lat. Mm -hmm. To jest 2004 rok, do 2013 na razie 9. Lat. ale to widać, że to już tak niedługo. Wikipedia już chyba wszyscy troszeczkę znają. Natomiast o tym projekcie myślę, że większość jeszcze myśli, że po prostu jest tylko taka mapka przesuwana, a to jest dużo, dużo więcej i dużo ciekawsze rzeczy się też rysują na przyszłość, mm -hmm. myślę. No fajnie. Dziękuję, że przyszedłeś do nas, żeby opowiedzieć o, o OpenStreetMap. Umawiamy się już na kolejne spotkania, także pewnie wkrótce też się będziemy mogli czegoś spodziewać. Może stworzyć, najlepiej byłoby stworzyć oddziel, oddzielny kanał dla, no, dla Mam nadzieję, że się no, uda. Mam nadzieję, że też koledzy z, <laughs> z Jak będzie potrzeba, to na pewno przyjdą, przyjdziemy z pomocą. I chcą opowiadać. Yy, to bardzo chętnie będziemy gościć. Yy, I to już chyba wszystko. Marku, czy coś jeszcze no, mamy? Dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy bardzo. W takim razie do usłyszenia za tydzień. Nowiny 40 tygodnia 2013 roku. Ja nazywam się Borys Kozielski. Był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Daniel Koć. Dziękujemy za wizytę w studio. Do usłyszenia.